Na polu w Roguźnie. rolnicy przybyli również z Kaszub, żeby oglądać to, co ma nowego Syngenta do zaproponowania. I Kaszubi stwierdzili, że jest piękne, słoneczne niebo, ani jednej komudy, czyli po kaszubsku chmury. A pani Ewa Komuda, support serwisów internetowych Syngenty, jest moją rozmówczynią. Możemy pochwalić się trzema serwisami internetowymi. Jest to infopole, czyli monitoring agrofagów, jaki i to chwast, oraz serwis pogodowy AgriCast. Rolnicy rzeczywiście z tego korzystają? Mają takie nowoczesne telefony z Androidem? Z tych serwisów głównie można korzystać e, mając dostęp do komputera i internetu. Aplikacje na, na telefon z systemem Android mamy właśnie, jest to InfoPole, czyli monitoring agrofagów. E, tutaj rozdajemy rolnikom krótkie instrukcje, jak taki, taką aplikację można zainstalować na telefonie, jak również służymy pomocą przy, przy instalowaniu tej aplikacji. A jak ona działa? Raz w tygodniu opracowywana jest analiza dotycząca stopnia nasilenia zagrożenia agrofagami i przygotowywany jest teraz w tygodniu komunikat. I ten komunikat dostępny jest właśnie w tej aplikacji, jak również na stronie internetowej. i Komunikat mówi nam o tym, jakie agrofagi nasilają się w wybranej lokalizacji w danym, w danym rejonie. Komunikat podpowiada też, jakiego preparatu należy użyć, jaki zabieg jest konieczny w danym momencie i uwzględnia aktualne warunki pogodowe w, i warunki się w wybranej lokalizacji. A skąd bierzecie informacje o tych agrofagach? Jest ponad 20, 20 lokalizacji punktów monitoringu agrofagów w całej Polsce. Właściwie co najmniej jedna, jedna lokalizacja w każdym województwie. I no zespół, tak, bo 16 województw tak, mamy. Tak, czyli ponad, no ponad 20 jest ich. I zespół ekspertów Syngenta raz w tygodniu w wybranej lokalizacji przygotowuje właśnie takie raporty. A to nie jest za rzadko raz na tydzień? Myślę, myślę że nie. Raz w tygodniu, na początku tygodnia opracowywane jest, więc myślę, myślę, że to jest wystarczające. A drugi serwis, bo to jest monitoring agrofagów, czyli to co nam może zagrażać, a co jeszcze? Drugi serwis, serwis jaki to chwast, pomaga on w ocenie identyfikacji chwastów, jakie rolnik spotyka na polu. Jeżeli nie wie, jaki to jest chwast, to na podstawie m, takich cech jak wiek, faza rozwojowa, cechy zewnętrzne może sprawdzić na, na stronie Syngenty, e, jaki to jest chwast. Tam A wybieram... czy można zrobić fotkę chwastowi i aplikacja sama rozpozna, czy nie. jeszcze nie? Jeszcze nie, ale wkrótce być może będzie to możliwe. Pracujemy ciągle nad tym rozwijaniem tych serwisów i, i tworzeniem nowych aplikacji, więc być może wkrótce będzie to możliwe. Tutaj na razie na stronie internetowej mamy do wyboru e, zdjęcia poszczególnych e, części roślin i na tej podstawie dobierana jest nazwa a rozumiem, że baza tych chwastów to obejmuje wszystkie występujące w naszym kraju? Na pewno większość. Czy wszystkie nie wszystkie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno na pewno większość fastów. I kolejny serwis jest to serwis pogodowy, serwis AgriCast, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Czym różni się od pogody w Onecie? Jest skierowany bezpośrednio do rolników, tak? Jest, mamy dwie wersje, jest to wersja ogólnodostępna, podstawowa i wersja rozszerzona. W wersji rozszerzonej jest prognoza warunków siewu dla kukurydzy, rzepaku i, i buraka cukrowego. Ta wersja rozszerzona jest dostępna dla uczestników programu AgriClub, a wersja podstawowa jest dostępna dla każdego przez stronę Syngenty. A co jest w wersji podstawowej? wersji podstawowej jest pogoda na, na 4 dni w interwałach 8-godzinnych. Mamy tam temperaturę, wilgotność, e, zachmurzenie, kierunek wiatru. A te prognozy sami robicie? Czy na przykład z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej albo z Barnarki Wojennej pobieracie? E, robi to również zespół Syngenta. Opracowywany jest w Bazylei dla potrzeb lokalnych. Czyli to jest Wasz autorski, niezależny? Tak, to jest nasz niezależny, niezależny serwis.